tytuł tego zawierzenia, Jezu Ty się tym zajmie jest nam wszystkim znany. Ta książka została niedawno wytana, dużo osób ją przeczytało, też podpowiadam, że to jest chyba dobry pomysł na prezent choinkowy, ona nie jest taka droga, niecałe 30 zł, znaczy nie reklamuje, nie handluje, także nie myślisz, że to jest lokowanie produktu. Ja to od moich rodziców dostałam, ta książka to, o dobra, od rodziców. I jako, że nie mamy za dużo czasu, żeby zrealizować to wszystko, co tutaj Wam chciałam powiedzieć, Pan Bóg też koryguje plany, ojciec Dolindo przyszedł przez wszystkie poziomy cierpienia, od wszystkich, których mógł. Od własnego ojca, który go katował, od w ogóle rodziców, którzy też się rozwiedli. Mama też mu nie okazywała zbytniej czułości, ich tam było dziesięcioro też od rodzeństwa, nie miał wielkiego wsparcia. Od braci księży, od spowiednika duchowego, od, od kościoła generalnie. Słuchajcie, on żył na, na przełomie XIX-XX wieku, kiedy działało jeszcze święte oficjum takie pozostałości świętej inkwizycji, kiedy funkcjonowało jeszcze więzienie dla księży. Był ostatnim przesłuchiwanym jako święta inkwizycja. No właśnie. On i ojciec Pio, który był jego równolatkiem i w tym samym czasie działali, a nawet się spotkali. I to ojciec Pio powiedział, że ojciec Dolinda nawet spowiedzi nie potrzebuje, bo on się urodził święty. I odsyłał wszystkich z Neapolu. Mówi, gdzie wy do mnie jeździcie, jak macie świętego na miejscu? Ale... Mm, Mimo tych wszystkich cierpień, które on przeszedł, on był ostoją pokory, cierpliwości, nie dość, że sam nie powiedział złego słowa ani na ludzi, ani na instytucję Kościoła, którą mimo wszystko zawsze bardzo kochał i szanował, to jeszcze nikomu nie pozwalał krytykować tego Kościoła. No niesamowita postawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no tyle się dzieje, nie? też i w sprawach Kościoła, który zawsze mówił, że najważniejsze jest ufać Bogu. Nawet na jego grobie w Neapolu jest, jak wiecie, być może wykuta taka inskrypcja, że jak tu przychodzisz, zapukaj, a ja ci nawet za grobu odpowiem, ufaj Panu. I ta modlitwa Jezu, Ty się tym zajmi. To nie jest tak, jak się czasami mówi, że to jest modlitwa Ojca Dolindo. To jest modlitwa podyktowana Jemu przez samego Jezusa. Także to są słowa Pana Jezusa. I on wiele miał takich objawień: i Maryja przez niego przemawiała do ludzi, i Pan Jezus. I on to przekazywał, została duża spuścizna. Trwa proces beatyfikacyjny, chociaż teraz jest zawieszony, zawieszony, tak. Postać niezwykła, też jest tutaj opisane spotkanie z ojcem Pio, niesamowite. No ale to sobie doczytacie, ja myślę, że, że jakoś tak wcześniej czy później wszyscy do tego dotrą. Ale ja chciałam <tryk> powiedzieć taką rzecz o tej samej modlitwie, bo wydawać by się mogło, że ona może troszkę tak nas zachęcać do takiej bierności. Przestajemy, no właśnie, nie, ale na pierwszy rzut oka być może niektórym, w takiej bierności, my odpuszczamy, Jezu Ty się tym zajmij. A tutaj chodzi o, mm, o zmianę motywów naszego działania. Eee, że, I chodzi o to zaufanie, tak, zaakceptowanie, zaufanie. Dalej działamy, ale już w imię Boże, z Bożą pomocą i w takim zaufaniu. Że niezależnie jak się zakończy spraw, przecież te nasze sprawy rozwodowe w większości tak naprawdę, nie łódźmy się, w sądach ludzkich są skazane na orzeczenie rozwodu. Po prostu musimy jakby się z tym pogodzić. Nie, nie chodzi o wyrok, chodzi o nasze postawy, tak? o nasze zachowania. Przecież Pan Jezus też w końcu został nie skazany, a nie y, uniewinniony. Tutaj się mówi, że to jest taka modlitwa terapeutyczna i polega na leczeniu perfekcjonistów, którzy ciągle coś muszą. I nawiązuje bezpośrednio modlitwa do słów Świętego Pawła, które zawiarł w liście do Filipian. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czwarty rozdział listu do Filipian. I jeszcze taki fragment. Jezus nie chce zwalniać nas z koniecznej współpracy. Problemem nie są przede wszystkim nasze czyny, lecz motywy, które skłaniają nas do ich podjęcia lub zaniechania. Ta modlitwa jest swoistą duchową terapią, która oczyszcza naszą motywację i ucisza nasze Lęki. Y, nie, nie I y, nie, nie, nie, nie, nie. chciałam właśnie w prezencie na święta Bożego Narodzenia rozdać Wam pełen tekst tej modlitwy, który oczywiście jest i w książce, jest dostępny w internecie, ale co innego, jak będziemy go sobie mieli pod ręką, mo można go sobie zalaminować, jest dwustronne. <duszy> E, aby przeczytać całość i naprawdę świadomie nie kończyć na tym, Jezu, Ty się tym zajmi. Bo zanim Pan Jezus nam to zaleca, jakby omawia, dlaczego chce, aby Mu to powierzyć. Jakby prześwietla troszkę nas, nas nasze motywacje i tłumaczy, jak dzieciom. Dlaczego my się mamy Mu powierzyć, ale jeszcze zachęca nas do tego zaufania, o którym ja mówiłam w październiku bodajże przy tej wytrwałości w modlitwie, aby tak zaufać, żeby nie popędzać, że Pan Jezus ma swój czas i swój sposób do zadziałania. Żeby tutaj, no porównuje się do tego lekarza, tak, który stawia diagnozę, a później pacjent mu mówi, jak ma go leczyć, nie? Że nie o to chodzi. To i o takich modlitwach i święty Franciszek mówił, tak naprawdę przewija się to, w kilku miejscach o, to jest o tyle cenne, że rzeczywiście cały ten tekst został podyktowany przez Pana Jezusa, a ojciec Dolindo tak go skomentował. Nie kombinuj nic, tylko módl się tak, jak Jezus prosi. Amen. Chwała Panu.